bar pire ze smalcem. Nie ma smalcu, z drzemem są pire. Bar? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam Was bardzo ponownie i zapraszam na kolejny, jak co miesiąc, odcinek Waszego ulubionego podcastu Barkarola. Dzisiejszy odcinek nieco krótszy. Dzisiejszy odcinek bardzo luźny. Jest to odcinek informacyjno, dydaktyczno gastryczny, w którym nie będzie nic konkretnego. Melduję się tylko, żebyście wiedzieli, że nie zapomniałem o Was. Siedzę w kuchni za mną, napierdziela pralka, która pierze garki. A ja mówię do Was tych parę słów, żeby się odmeldować poniekąd. Chciałem tylko powiedzieć, krótko i na temat. Wiecie, y, nagrywanie, nagrywanie sprawia mi przyjemność. Jest to bardzo fajne zajęcie, które lubię. Y, daje mi ono satysfakcję. Kiedy coś nagram i opublikuję, y, jestem, jestem zadowolony. Tak. Ale nagrywanie to również y, obowiązek, nagrywanie to również czas poświęcony na to, energia, skupienie. Zależy jeszcze oczywiście jak, kto nagrywa. Ja na przykład teraz nagrywam w kuchni, na trzeszczącym fotelu. Krześle, znaczy na luzaka. Nie zawsze tak jest. O, przepraszam. Wyciągnę nogi. W moim wieku to Czas zacząć się przyzwyczajać do wyciągania kopyt. No i e, tak, powiem krótko. Odcinek miał być na walendynki. E, jak wiecie, zapewne się nie ukazał. Odcinek miał być na koniec miesiąca. Co by strzejsi słuchacze zauważyli, że odcinka również nie było. No, jest teraz odcinek, taka Zapchaj dziura, żeby było. Także nie spodziewajcie się wiele. Nie spodziewajcie się niczego, bo niczego nie ma. Po prostu chodzi tylko o to, żeby licznik nabijał, żeby żeby kolejny numerek się ukazał. Ja, a taki numerek czasem to jest fajna rzecz. Wiecie, nie? Wiecie o czym mówię chyba. Mam nadzieję, że się rozumiemy. Tak. Więc bardzo chętnie nagrałbym coś, ale wiecie co? Nie chciało mi się. Bo zawsze jest to kwestia wyboru między czasem wolnym, między rodziną, między tym, żeby po tygodniu pracy po prostu legnąć i nie robić nic, byczyć się. A praca, muszę wam powiedzieć, nie zawsze jest pracą bywają one różne i czasami dobrze jest po prostu poświęcić kilka chwil dla siebie poświęcić trochę czasu na nierobienie niczego Po prostu po prostu się wyłączyć po prostu przełączyć nasz wewnętrzny przełącznik telefon dzwoni. Przepraszam. Zaraz wracam. No i tak to właśnie wygląda. Nie wiem już. Kurde. Nie wiem, gdzie, jest, na czym stanąłem. Mm. Aha. Dobrze. Za drzwiami, w łazience Pluszczę się bachor Macie dzieci? Nie macie? No to macie fajnie Ja mam Nazbierało się trochę tego przez życie A jedno mam nawet takie, że Dopiero co się rozwija. Młode znaczy się. Piskle. I powiem wam, że mienie dziecka to jest przechlopane. Bo to tylko kłopoty, problemy, mnóstwo spraw na głowie i martwić się trzeba zawsze za dwóch, a nie tylko za siebie samego. Dziecko mi choruje Stale, jakoś, nie wiem Ciągle, bez przerwy Co weekend To jakieś Problemy No i to też Obciąża I to też przeszkadza I na dobrą sprawę człowiek w końcu Kiedyś tam nie wie Co robić I zastanawia się No bo niby nic Niby jakieś drobiazgi jakieś przeziębienie, jakieś migdałki, jakieś bóle gardła, brzucha, czy podobne drobiazgi. Ale jeżeli to tak się nawarstwia, nasila, nazbiera, to w końcu człowiek zaczyna się zastanawiać, co jest do kurytki, nędzy, co się dzieje? Dlaczego? To nie jest normalne, żeby tak bez przerwy coś się, coś się ciągnęło za nami. Żeby nie można było normalnie, fajnie sobie żyć, tylko żeby trzeba było walczyć ciągle z jakimiś wirusami, z jakimiś powikłaniami, z jakimiś pierdołami, z antybiotykami. Bóg wie co jeszcze. Ja wiem, że być może ktoś powie, że naprawdę nie ma większych problemów. Wiem, że są rodzice, którzy mają naprawdę z czym walczyć. Którzy mają dużo większe kłopoty, których dzieci naprawdę chorują. Wiem o tym. Spotykam się z tym e, ciągle i znów. E, czy to w kręgu znajomych, czy to w mediach takich, czy innych. I wtedy przychodzi do głowy myśl, kurczę, jacy my jesteśmy szczęśliwi. Jak nam jest dobrze, że naprawdę nie mamy żadnych poważnych problemów, że, że nasze życie, jeżeli cokolwiek hamuje, to są to jakieś drobiazgi, duperele, ale nic znaczące. Są to pierdoły, które naprawdę można olać ciepłym moczem, można pominąć. Ale natura ludzka niestety jest taka, że potrafimy się niezmiernie skupić na sobie, skupić na tym, co nas zajmuje, co nam przeszkadza. I tak z małej Rzeczy potrafimy zrobić wielki problem. Zwykły kaszel może nam zatruć życie. I nie będziemy wtedy pamiętali o tym, że ktoś inny nie ma nogi albo ma wycięte płuco. Nie. Nasz kaszel to jest kaszel na wagę złota. Nasz kaszel jest światowy. Nasz kaszel jest tym kaszlem, który naprawdę wart jest uwagi całego świata bo to nasz kaszel i nie oddamy go nikomu i nasz kaszel jest najkaszulniejszy. i <śmiech> znowu przerwali Chuzia. mam kłopot. No i skończyło się, z zranie. Szkodniki wyłazły ze swoich norek i moje ciche i przytulne studio nagraniowe znów zamieniło się w mieszkanie pełne niepotrzebnych dźwięków. Dlatego będę kończył. Zostawię was z tym niedosytym. Jeśli w ogóle o czymś takim może być mowa. Dziękuję bardzo. Życzę wam dobrej nocy. Słuchaliście Baru Karola. A mówił do was wasz Trzymajcie się. Bar Karola. Bar Karola. Podcast, przy którym pocieknie ci... Kto to jest w ogóle Karol?